Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Opinie przedstawicieli rządu po głosowaniu w Sejmie zebrał Mariusz Pieśniewski.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 Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura w Katowicach rozpoczęła tymczasem śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez Zonda Krypto. Na listach Prawa i Sprawiedliwości nie będzie miejsca dla osób zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Jarosław Bochanek powiedział, że działalność polityków PiS w inicjatywie Mateusza Morawieckiego jest niezgodna ze statusem partii. Jarosław Kaczyński mówi wprost. Trzeba wybrać. Trzeba wybrać. i Jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. W Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego jest około 40 polityków PiS. Na ostrzeżenia władzy partii odpowiadają, że chcą być i w ugrupowaniu i w nowej organizacji. Mechanizmy ceny paliwa niżej nie będzie na razie wycofany pomimo spadku cen paliw, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Iran ogłosił otwarcie cieśniny ormuz dla wszystkich statków handlowych, co znacznie obniżyło światowe ceny ropy. Do poniedziałku włącznie w Polsce za litry benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 3 grosze, a za litry diesla maksymalnie 7 zł i 7 groszy.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 To ostatni dzień na zobaczenie specjalistycznego sprzętu wojskowego w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Na wojskowe targi służby i pracy zjechali zawodowi żołnierze z całego regionu, by przekazać młodym osobom wiedzę o przyszłej służbie. Chciałbym bardzo w wojsku być od młodego, się tym interesowałem. Nie ma nudy na pewno. Zwiadowca, starszy szeregowy specjalista Szymon. Odpowiadam za zadanie e, zaprezentowania lekkiego robota rozpoznawczego, który służy do działań w trudnym terenie. Jest jakieś zagrożenie, możemy kogoś stracić, różnie bywa, tak? To wtedy na przykład wysyłamy robota, operator jest w bezpiecznym miejscu i wtedy nie ma zagrożenia, że operator straci życie. Podpułkownik Piotr Szczepaniuk, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. Lubelskie cieszy się bardzo mocno to jeśli chodzi o powoływanie żołnierzy do służby wojskowej, w tamtym roku do tego rodzaju służby, łącznie z zawodową służbą wojskową, powołaliśmy ponad 2000. To daje nam czołowe miejsca w Polsce. Targi służby i pracy w Kraśniku potrwają dziś do 17.00. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy możliwe przelotne upady deszczu i mgły znacznie ograniczające widzialność. Sobota będzie pogodna. W większości regionów termometr wskazują od 14 do 18 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 20. Chłodnie około 10 stopni będzie tylko na wybrzeżu. JEDYNKA Polskie Radio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 Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. I tak do mnie rzekł Najważniejsze co się czuje Słuchaj zawsze głosu serca ej. Kiedy byłem Kiedy byłem dużym chłopcem Hej Wziął mnie ojciec Wziął mnie ojciec I tak do mnie rzekł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 Głaszcze hey. Najważniejsze to być silnym Wicher, silne drzewa Głaszcze hej Jedynka w drodze. Jak każdej nocy z piątku na sobotę, od północy do trzeciej, a więc jeszcze przez 49 minut, kiedy byłem małym chłopcem, nie wyobrażałem sobie, że ktoś lub coś może mieć 99 lat. Ale wkrótce chyba znam sobie z tego sprawę, jak to jest. O wiele łatwiej mi dziś zrozumieć, że można mieć lat 52. Radio Kierowcy. Tak i tak na antenie od 1974 roku, a Jedynka w drodze jest taką skromną kontynuacją w nocy, specjalnie dla tych, którzy w drodze. W tej szczególnej nocy, w setną rocznicę powstania radiowej Jedynki, pozostaniemy w atmosferze wspomnień, a w tej godzinie Wojciech Pasieczny, yy, specjalista do spraw prawa o ruchu drogowym, tego obecnie obowiązującego, przekaże nam też informację, jak te przepisy ruchu drogowego wyglądały w Polsce, jakie obowiązywały w ciągu minionych stu lat.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 Oh my god. Jedynka w drodze i nasz gość, ekspert Wojciech Pasieczny. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, rekonstruktor wypadków drogowych. Przez wiele lat policjant warszawskiej drogówki, znany z tego, że bierze także udział w różnych akcjach upowszechniania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza tym żeglarz, podróżnik i kolekcjoner dawnych kodeksów drogowych. No może nie samych kodeksów, ale kserokopii kodeksów, bo oryginały pozostały w Wydziale Ruchu Drogowego w sali tradycji, ale rzeczywiście mam poczynając od roku 1911. Polskie Radio obchodzi stulecie istnienia. Jedynka zaczęła grać 100 lat temu, minęł wiek od tego czasu. My zaczęliśmy ruch w Eterze. Wtedy rozpoczynał się ruch na drogach, motoryzacja ruszała coraz szybciej. Jakie przepisy wtedy regulowały ten ruch? Kiedy w ogóle powstała potrzeba regulacji prawnych ruchu drogowego, który no, na początku był bardzo mały? No, na początku XX wieku powstają pierwsze przepisy poruszania się po drogach w Polsce. W roku 1908 powstały pierwsze znaki drogowe, a było ich aż pięć. Wygórowany mostek. Tak to się nazywało. Niewidoczne i ostre zakręty. No coś, co dzisiaj też mamy. Zamykane przejazdy kolejowe, czyli inaczej mówiąc przejazdy z rogatkami. Skrzyżowanie dróg, dokładnie taki sam znak jak dzisiaj. I przerwa w komunikacji. Przy czym te wszystkie znaki były na niebieskim tle. Biały symbol obrazujący tą przeszkodę na niebieskim tle. Przerwa w komunikacji, tajemnicze treści. No właśnie nie bardzo rozumiem, co to było. Natomiast znak był w takiej formie, że były jak gdyby dwa pionowe słupki, na którym leżał poziomy słupek. Początek wieku, potrzeba organizacji ruchu drogowego. W tym ruchu drogowym mamy zaledwie kilka samochodów, furmanki. Bicykle jeszcze były. I jak starano się to uregulować? W roku 1918 powstają pierwsze komisje egzaminacyjne dla kandydatów na kierowców, i tu taka ciekawostka, kto był egzaminatorem. Otóż byli to członkowie automobil klubów, to byli również pasjonaci motoryzacji i przede wszystkim żołnierze. Ale uwaga, żołnierze, którzy szkolili rekrutów jeszcze w armii austriacko-węgierskiej. Dobierano do tych komisji egzaminacyjnych ludzi, którzy rzeczywiście mieli do czynienia z ówczesną motoryzacją. W 1921 roku powstał pierwszy kodeks drogowy, ładnie to brzmiało, były to przepisy o ruchu pojazdów mechanicznych po drogach publicznych. I w tymże roku otwarto taką bardzo słynną we wczesnych czasach Szkołę Kierowców Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA. Ktoś objaśniał mi, jak prowadzić Forda T, to zupełnie odbiegało od tego, jak się prowadzi pojazdy współcześnie i było skomplikowane, więc szkoła na pewno była potrzebna. Ależ tak I wówczas dla Forda T było specjalne prawo jazdy, oddzielne od innych. Bardzo ciekawe było wówczas zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu. Po ukończeniu kursów na prowadzenie samochodu kierowca otrzymywał bardzo ładny taki certyfikat, świadectwo ukończenia kursu. Był to formatu A3, kolorowe, z rysunkiem automobilisty, oczywiście w pilotce z goglami na czole, trzymający samochód. Jakie były przedmioty wówczas? Budowa samochodu, montaż i zajęcia praktyczne, kierowanie samochodem orientowanie się na mapach i znajomość przepisów, pilność, obowiązkowość, zmysł orientacyjny. Widzimy jak w XXI wieku technika przejęła umiejętności kierowcy, że wtedy tymi kierowcami zostawała elita kilkaset, kilka tysięcy osób rocznie i ich umiejętności musiały być wielkie i potwierdzone egzaminem. Teraz umiejętności są trochę węższe, ale za to kierowców są miliony. Dokładnie tak. Mało tego, wówczas od kierowców wymagało się, żeby mieli czyste ręce i czyste ubranie i nie palili papierosów w czasie jazdy. To znaczy nie było to zakazane, ale było zalecane. Czyste ręce, czyste ubranie. No, kierowca no to był ktoś, po prostu ktoś. W roku 1928 szkoła inżyniera Froma, Oddział w Berezie Kartuskiej wydał przepisy o, ruch, o ruchu dla samochodów podług wykładów inżyniera Szatkowskiego. Wskazówki dotyczące jazdy z samochodem były następujące. Pamiętaj, że prawidłowe podług nowoczesnych zasad kierowania oszczędza maszynę. No już wtedy zwracano uwagę na to, żeby to była jazda ekonomiczna. Należy unikać pokątnej nauki. Uczmy się w szkołach, bo one gwarantują no, wyższy poziom. Najlepszy szofer, nawet był instruktor pozbawiony stałej kontroli przestaje być dobrym instruktorem. No, ja zawsze twierdzę, że podstawą zaufania są często niezapowiedziane kontrole, jak gdyby to ma też przełożenie tutaj do tych przepisów. Można być dobrym kierowcą, a nie umieć uczyć kierować. I to jest prawda, bo można być rzeczywiście dobrym kierowcą, ale można nie umieć przekazać tej wiedzy osobie, którą się szkoli. Są też uwagi o nauce poza szkołą. Mianowicie nauka poza szkołą kosztuje dużo drożej, ponieważ nieuczciwość i prak metod pokątnych nauczycieli wymaga większej ilości godzin jazdy. Szkoła ucząc przyjmuje odpowiedzialność za naukę. Szkoła załatwia wszelkie formalności urzędowe związane z uzyskaniem prawa jazdy. Szkoła uczy jazdy na nowoczesnych samochodach i wszędzie samochody są pisane z dużej litery czyli szacunek dla tych pojazdów. Zdający egzaminy urzędowe poza szkołą naraża się na ścięcie, powtórne opłaty skarbowe, staty czasu i koszty, powtórnej nauki, jazdy, tym razem już w szkole. To jest rok 1928. Jedynka Polskie Radio nadają już od dwóch lat. Mamy szkoły, mamy zaświadczenia o odbyciu szkolenia, te właśnie piękne, duże, ale one później malały, prawda? I tak. więcej tych kierowców było to jednak to się stawało bardziej masowe. Te pierwsze naprawdę to robiły wrażenie, bo to można było oprawić i na ścianie gdzieś powiesić, jak no, bardzo ważny dyplom. Być może potomkowie tych pierwszych kierowców jeszcze takie mają, o ile... Rzeczywiście jeden z policjantów naszego wydziału przyniósł takie zaświadczenie kogoś z jego rodziny. W związku z tym kserokopia kolorowa leży w sali tradycji Wydziału Ruchu Drogowego w tak? Warszawie. Tak zaświadczenie o odbyciu kursu nauki jazdy w latach dwudziestych XX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że tam była również ocena z topografii, ze znajomości topografii miasta. No, nie było GPS-u, w związku z tym rzeczywiście trzeba umieć po mieście posługiwać się jeździć. Mało tego, na egzaminie również wymagano tego. Znajomości miasta, w którym się zdawało egzamin. To też pokazywało jeszcze, że samochody mają stosunkowo mały zasięg, że trudno samochodem pojechać nad morze, bo i drogi nie najlepsze, a i te samochody lepiej sprawdzić w ruchu miejskim. Muzyka Mamy uregulowane sprawy kierowców, egzaminów, zaświadczeń. A jak przedstawiają się przepisy ruchu drogowego? Wiemy, że na początku wieku było pięć znaków, ale mamy już lata 20, minęło trochę czasu. Co się zmienia? W jaką stronę rozwijają się przepisy? No oczywiście pozostają kolejne znaki, ale jeszcze zanim zaczniemy może o tym mówić, to powiedzmy w jakiś sposób sygnalizowało się wówczas zamiar skrętu lub zatrzymania. Jeżeli się wystawiło lewą rękę na zewnątrz, to może będę skręcał w lewo. Jeżeli pionowo do góry, to będę hamował, a jeżeli nad sobą w prawo, to będę skręcał w prawo. Jeszcze wtedy nie było kierunkowskazu, w związku z tym tą ręką pokazywano w jaki sposób kierowca się w najbliższym czasie zatrzyma. Czyli I uwaga, lewą ręką. Lewa ręka wysunięta poziomo w lewo, Tak. do góry no to znaczy w takiej pozycji, tak. takiej trochę skiętej, tak czyli kąt prosty i do góry pionowo to będę hamował. I nad głową w prawą stronę będę skręcał w prawo. A dlaczego nie prawa ręka? No bo prawa ręka nie dosięgnęłaby okna z prawej strony. To musiało być nad głową, żeby jadący z tyłu, obserwując sylwetkę kierowcy, wiedział co on zamierzał? Dokładnie tak. No i w tych przepisach pojawiają się też ograniczenia prędkości. Okazuje się, że nie można jeździć sobie ile się życzy. W tych latach dwudziestych szybkość w miejscach zamieszkałych ograniczona była do 40 km na godzinę. No więc jak dla tamtych samochodów, no to była już prędkość naprawdę wysoka. Dzisiaj w wielu miastach jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jest sporo właśnie z tymi spowolnieniami ruchu i często kierowcy na to narzekają. No ale przyjrzyjmy się w tam. Tym latom, no 40 km na godzinę. No to dla tamtych pojazdów to naprawdę była wysoka prędkość. Ciekawe było, że w przepisach były również uregulowane prędkości, jeśli chodzi o stolicę, o Warszawę. Otóż w Warszawie szybkość jazdy była ograniczona do 25 km na godzinę. No to a... chyba ze względu na duży ruch pieszy. Myślę, że tak. Zresztą pod koniec XIX wieku Urząd Municypialny Miasta Stołecznego Warszawy wydał odezwę do mieszkańców w zamiarze zapobieżenia wypadkom drogowym z szybkiej, nieostrożnej jazdy pochodzącym zabrania się nikomu w ten, ten w kłus czy w trwał konia wprowadzać i popędzać. Już wtedy widziano to zagrożenie nawet ze strony zaprzęgów końnych czy też jazdy wierzchem. Na kilku ulicach była szybkość ograniczona do 15 km na godzinę, a było to Święto Janie, Piwna, Podwale, Daniłowiczowska, Kozia Wierzbowa, Solec, Aleja Uzazdowska, Belwederska, Moskierbedzia. Znamość obok Cytadeli było 6 km/h dopuszczalna prędkość. Na wszystkich skrzyżowaniach, lub dróg zakrętach zakrętach, stankach tramwajowych i spadkach dozwolona prędkość wynosiła 10 km na godzinę. Na mostach drewnianych dłuższych ponad 20 metrów 6 km na godzinę, na tych krótszych 20 km na godzinę. Więc już wtedy dbano o bezpieczeństwo, wprowadzając stosowne ograniczenia prędkości, ale mało tego... Wartości prędkości są bardzo niskie, bo te między 4 a 6 to obecnie przyjmuje się prędkość chodu pieszego. Tak. Czyli samochody miały się poruszać nie szybciej niż piesi, którzy mogą się... Na tych ulicach Rze mogą się pojawić. Królują Rze wtedy jeszcze. No, wtedy samochodów było niewiele, prawda? Niewiele, co tak. było stać na te drogie pojazdy. Ciekawostką jest również to, że wówczas wprowadzono ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych w zależności od tego, jakie miały obręcze. Jeżeli to były obręcze żelazne, to było to 15 km na godzinę w miejscach otwartych i 10 na godzinę w mieście. Na masywnych gumowych 25 km na godzinę i 15 km w miejscach zamieszkałych. No i na czyli pneumatycznych, to było 40 km na godzinę i w miejscach zamieszkałych 20 km na godzinę. Podejrzewam, że chodziło o hałas Część wywoływany tego. w zależności od tego, na jakich kołach te pojazdy się poruszały. Czyli już wtedy dbano również o to, żeby nie było za głośno na drogach. I co ciekawe, było również określone, to ma pierwszeństwo. I pozwolę sobie również zacytować. pierwszeństwo Bezwzględnie pierwszeństwo drogi przysługuje. Uwaga, w kolejności wymieniam. Straży Ogniowej, pogotowi ratunkowemu, Policji, wojsku, prezydentowi państwa, szkołom, procesją, pogrzebom, pochodom. Pierwszeństwo przejazdu. Czy opisywano w jaki sposób ustąpić pierwszeństwa przejazdu? Nie opisywano tego. Mm. Natomiast już wtedy jest skrzyżowanie dróg równorzędnych to pierwszeństwo było dla tego, kto nadjeżdżał z prawej strony. Czy już były drogi ważniejsze i mniej... o mniejszej ważności, mniejszym ruchu? Określono który... to wtedy jako drogę główną i, to, i tu na... przysługiwało mm. pierwszeństwo. Natomiast na tych, jeżeli obydwie były główne, no to prawa strona miała pierwszeństwo, tak jak dzisiaj. To lata 20. Rozwija się motoryzacja. Co jeszcze regulowały przepisy w tamtym okresie? Przepisy bardzo regulowały ściśle, w jaki sposób powinien być pojazd oznaczony, w co powinien być wyposażony. I było ciekawostką, że światło tylne, czyli dzisiejsze pozycyjne tylne, było tak skonstruowane, że nie można było tego światła wyłączyć. W czasie jazdy, w czasie jak, jazdy silnik, tak. pracował, jak silnik pracował. To... silnik pracował, nie można było tego światła wyłączyć. Czyli jak światła mijania od świtu do zmierzchu. No we współczesnych samochodach, w większości współczesnych Samochodów, mhm. prawda? Tych, tych rzeczywiście. Jak ktoś ma możliwość, to powinien odwiedzić Muzeum Motoryzacji. Ja w wielu takich muzeach mhm. byłem, bo to naprawdę no z przyjemnością patrzy na te cacuszka z tamtych lat. Lata 20, lata 30. Jedynka już nadaje, samochody jeżdżą, na drogach też są policjanci. I Powiem szczerze, to miód na moje serce ten zapis, który pozwolę sobie zacytować z tych lat 20 -30. W tym kodeksie, w tych przepisach szkoły jazdy inżyniera Bolesława Froma, był taki zapis. Pamiętaj, że praworządność wymaga przestrzegania wszelkich przepisów i rozkazów skazanych przez władzę, choćby nawet wydawały ci się niesłuszne. Policjant nie jest Twoim wrogiem. Odbywając swoją służbę, jest on przedstawicielem rządu. Pamiętaj, że praca policjanta jest znacznie więcej męcząca i denerwująca niż Twoja. She you know Wojciech Pasieczny omawia historyczne przepisy ruchu drogowego w Polsce. Kiedy po II wojnie światowej wprowadzono nowy kodeks drogowy? Kolejny jaki mam, do mam z 1949 roku przepisy, które regulowały jak to należy jeździć po naszych drogach. Zresztą one niewiele się zmieniły. Wyprzedzanie pozostało to samo, omijanie to samo, wymijanie to samo. Nic. Po Drugiej wojnie światowej pojawiają się definicje, które zaczynają opisywać coraz większy ruch drogowy mimo wszystko, bo najpierw to był ruch pojazdów wojskowych. Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie miały swoje sposoby, jak tym kierować. I to chyba jest przenoszone do przepisów. Tak, zresztą tutaj trzeba podkreślić, że milicja drogowa, milicja ruchu drogowego to była pierwsza formacja milicyjna, która w Warszawie powstała po wojnie. To były osoby, które rekrutowały się z Ludowego Wojska Polskiego. Różnili się od ubiorów ówczesnych żołnierzy tylko tym, że mieli taką białą opaskę na ręce z czerwonym kółeczkiem. Później to zamieniono na R. Pierwsze posterunki to były przy mostach, i na rogatkach Warszawy. No one właśnie kierowały, kto może wjechać do miasta, kto nie w jakiś sposób tam sterowały ruchem. Przez długi okres czasu policjanci motocykliści mieli rękawice też właśnie z takim końcówką, białym mankietem, Żeby to było lepiej widoczne, żeby się wyróżniało od innych służb. Przepisy powojenne już ściśle określały, jak należy wykonywać określone manewry, co robić, czy to skręceniem, czy przed wyprzedzaniem. Także można powiedzieć, że to są już takie przepisy prawie jak u nas, tylko troszeczkę jeszcze innym językiem sformułowane, ale bardzo prostym, jasnym, zrozumiałem dla każdego. Można zauważyć, że ta broszura ma jeszcze zaledwie kilkanaście stron. A dzisiejszy zestaw przepisów ruchu drogowego, czyli ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami i rozporządzenie. Ministra Transportu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, to już są potężne mm. trzy tomy. Tak, to są potężne Biblie i nie wszyscy wiedzą, że powinni te wszystkie trzy znać. Jeśli chodzi o okres powojenny, to normy były następujące, Bądź to nazwano normami prędkości. Czyli dla samochodów osobowych i motocykli na obszarze zabudowanym, ten nazwano w miastach, było 40 km na godzinę, w dalszym ciągu jak przed wojną. Ale uwaga, poza miastami już nie było ograniczeń prędkości. Samochody ciężarowe do 3,5 tony, podobnie jak samochody osobowe i motocykle, powyżej 3,5 tony, 40 km na godzinę w miastach i 60 km poza miastem. Jeżeli to były pneumatyki, bo jeżeli były gumy pełne, to było 20 km w mieście i 40 km poza miastem, no i na żelaznych obręczach i tu, i tu 10 km na godzinę. Autobusy mogły jechać z prędkościami 40 km na godzinę w mieście, 60 km poza miastem. Pociągi drogowe na pneumatycznych oponach 40 km na godzinę i tu i tu, na gumach pełnych 20. Pojazdy, które nie mogą się poruszać przy pomocy własnego silnika, były ciągnięte przez samochody, to było 25 km na godzinę zarówno w mieście jak i poza miastem. W tych przepisach widać jeszcze spadek po czasach wojny, bo mamy pełne opony, to sprzęt wojskowy. I tradycje, bo jeszcze wiele wozów posiada koła na obręczach stalowych, no na przykład pojazdy rolnicze, rolnicze, ciągniki rolnicze, a więc jesteśmy w zupełnie innym świecie, w którym już nadaje oczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Później mamy lata 50. Czy... Jeśli możemy jeszcze do tych tak. lat 49, czyli tak, to będą lata też 50. Otóż mamy wówczas 10 znaków ostrzegawczych. To były wygórowane mostki znowu. <śmiech> ostre lub niewidoczne zakręty z dodatkową tabliczką, ile tych zakrętów jest skrzyżowania i rozwidlenia dróg. Zamykane przejazdy kolejowe, ale to już był inny. To już taki znak, jak mamy dzisiaj. Niezamykane przejazdy kolejowe. Też taki znak, jak dzisiaj. i Wiel... Chyba nawet ważniejszy niż te zamykane. O, oczywiście, że tak. Wszelkie inne niebezpieczne miejsca, czyli ten znak, jak dzisiaj, tak? To jest tak samo. I znak ostrzegawczy o przecinaniu drogi z pierwszeństwem przejazdu, czyli u nas dzisiaj ustąp pierwszeństwa, też odwrócony trójkąt. Jeśli chodzi o znaki zakazu i ograniczenia ruchu, to było ich 15. To był zakaz przejazdu wszelkich pojazdów, zakaz wjazdu przy ruchu jednokierunkowym. A później tak jak te nasze, czyli ograniczenia prędkości, zakaz wjazdu określonych pojazdów, zakaz zatrzymywania się i oczekiwania pojazdów, nie postoju, tylko oczekiwania to się nazywało. Zakaz wyprzedzania bardzo ciekawy, dlatego, że nie były to narysowane samochodziki. Proszę zwrócić uwagę, to była taki czerwone kółeczko, pionowa czerwona linia, strzałeczka z prawej strony i taki zawija strzałeczka, no, symbolizująca właśnie manewr wyprzedzania. Można powiedzieć nawet bardziej uniwersalny, prawda? No, myślę, że chyba tak, bardziej rzucające się w oczy. Bo to całą istotę pokazuje wyprzedzania. Ta mała strzałeczka tak. to jest ten jadący wolniej, a ten jadący no, szybciej wy... musi go. Musi... I widać, że wyjeżdża za niego, prawda, żeby później ponownie przed niego jechać. Były trzy znaki nakazu, czyli znak obowiązujący w kierunku jazdy, urząd celny, jechać prawą stroną. Tak było napisane czyli ruch no, pra pra prawostronny zawsze przeszł obowiązywał. Znaki informacyjne, czyli parking, zachowanie szczególnej ostrożności, przytrożne punkty opatrunkowe, czy tablica przed stacją benzynową. No i kolejne znaki, no to jeśli był przejazd zamknięty, skrzyżowania jakie były, no, takie informujące o dojazdu do określonych miejscowości. To już czasem można zobaczyć, te znaki gdzieś tam na filmach polskich się utrwaliły. Co dalej z przepisami ruchu, bo liczba samochodów rośnie. Mamy już trochę ciężarówek, ciągniki. No i obywatele też zaczynają posiadać pojazdy, lata 60. Tak, rzeczywiście i jest taki stary film wyprodukowany przez Komendę Główną Milicji Obywatelskiej, który pokazuje jak wówczas jeżdżono. Muszę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy w zachowaniu kierowców. Nieprzestrzeganie dozwolonych prędkości, tak jak i dzisiaj i tłumaczenie, że przecież mam dobre hamulce, mam dobre opony, a w ogóle jeżdżę ileś tam lat i do niczego nie doszło. Jak pokazywałem ten film czasami na szkoleniach, to zawsze mu cytowałem tutaj, chyba Ewa Wiśniewska śpiewa taką piosenkę, już od niepamiętych lat podróżują ludzie, żeby lepiej poznać świat. Wśród aspektów tych sprawy, tej jeden jest bardzo ważny, ludzie nie zmieniają się. Zmieniają się pojazdy. I rzeczywiście to jest to, o czym tutaj rozmawiamy, czyli kierowcy pozostali z takimi samymi problemami, z takimi samymi zachowaniami, a samochody coraz lepsze, coraz nowocześniejsze, coraz bardziej bezpieczne. Przewodnikiem przez 100 lat przepisów drogowych był Wojciech, Piaseczy, Wojciech Pasieczny, emerytowany policjant stołecznej drogówki. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. This away, but I'll be back on my feet someday. Don't care if you do call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? the boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by I do I they solemnly convene to make the scene which is the name of the game watch a guy or watch a dame on any street in town. over and across romance's boss guys talk girl talk it happens everywhere eyes watch girls walk with tender loving care it's keeping track of the pack watching them watching back that makes the world go round watch that sound each time you hear a loud collective sigh They're making music to watch girls by.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 Jedynka w drodze jest 18 kwietnia 2026 roku. Teraz proszę sobie wyobrazić upalne letnie popołudnie. To jest lato, więc państwo są gdzieś, nie wiem, może to Pogorzelica, może Ustka, może Giżycko, a może na przykład Szklarska Poręba albo dwunaste piętro wieżowca w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Gdzieś obok gra radyjko-tranzystorowe, a w nim... Uwaga! Bądź przezorny na drodze. Państwo już wiecie, że przez cały dzisiejszy dzień podróżujemy przede wszystkim po dwóch międzynarodowych szlakach. Po E8 od Słubic do Terespola i po E22 od Olszyny do Medyki. W trasach ze względu na bardzo duży ruch pojazdów nienależących do bezpiecznych. Zwłaszcza dotyczy to trasy E22 na terenie województwa wrocławskiego. Tam zaczyna się ten największy ruch. Redaktor Gałązka na antenie. Chyba najczęstszymi wykroczeniami, jakie popełniają jadący drogą E22 są przekroczenie szybkości. Kontrola ujawnia wiele takich przypadków oraz zatrzymywanie się i to nie zawsze na poboczach. Mimo, że przy trasie jest wiele miejsc wyznaczonych do parkowania, niektórzy kierowcy zatrzymują się nawet na autostradzie, która stanowi przecież znaczną część trasy. To są te spostrzeżenia z dzisiejszego dnia. Tacy, którzy markują awarię, po prostu otwierają pokrywy silników i odpoczywają. Zauważyłem także, iż są jeszcze tacy kierowcy i pasażerowie, którzy jadąc tą, jakby nie było drogą szybkiego ruchu, nie zapinają pasów bezpieczeństwa. Wielu kierowców preferuje także jazdę lewym pasem ruchu. Mówię oczywiście o dwujezdniowym odcinku trasy, ale często spowodowane jest to po prostu złym stanem nawierzchni prawego pasa. Tak przynajmniej... Tak przynajmniej jest na niektórych odcinkach autostrady. I tu pierwsza uwaga. Betonowa nawierzchnia autostrady w wielu miejscach załatana jest asfaltem. W miejscach tych nie tylko jest inna przyczepność, ale i tworzą się z kolei podczas upałów zagłębienia, które w deszczowe dni zapełniają się wodą. Przejazd przez te kałuże z dużą prędkością grozi akwaplaningiem. Podobnie jest w pobliżu wsi Owczary na skrzyżowaniu z drogą wiodącą w kierunku Nysy. A jaka jest pogoda? Pogoda w tej chwili, mam dokładne dane meteorologiczne, we Wrocławiu są 23 stopnie, w Kłodzku 18, w Legnicy 22, a więc jest ciepło, w Jeleniej Górze jest 20 stopni. Przelotne deszcze i burze były o godzinie 17 w Kłodzku i Jeleniej Górze. Zamglenia już właściwie ustały, w Legnicy jeszcze są drobne zamglenia. Dziękuję bardzo. Warunki jazdy na trasie E22 na terenie województwa opolskiego? Janusz Maćkowiak. Dobry wieczór. No mniej więcej przed godziną przestało padać. Nie pada w tej chwili nad nami chmury. Pocieszamy się cały czas, że z tych dużych chmur będzie mały deszcz. Proszę Państwa, od samego rana obserwujemy ruch na trasie 22. W tej chwili natężenie tego ruchu znacznie większe niż przed południem. Króciutka synteza obserwacji. A więc przede wszystkim prędkość wielu do rajdowców, samochody z rejestracją różnych województw, tak jakby się gdzieś ci kierowcy spieszyli. Na już naprawdę mrożące krew w żyłach sceny, kiedy ciężarowy, cementowóz, potężny samochód szuka tej wolnej luki, hamuje, przyspiesza. To rzeczywiście bardzo stwarza ogromne sytuacje na drogach. Oczywiście wokół naszego stanowiska te samochody jadą bardzo powoli, przepisowo, aż nieraz trochę to wygląda śmiesznie. Ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na opolskim odcinku trasy E22, która liczy ponad 120 km, nie ma bezkolizyjnych skrzyżowań. Wszystkie drogi lokalne łączą się w poziomie. i Na tę sprawę chciałbym teraz podróżującym E22 zwrócić uwagę. Rozpocznijmy może od miejscowości Łosiów. Porucznik Tadeusz Kucharski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej M w Opolu. Miejscowość Łosiów jest dość charakterystyczną miejscowością ze względu na długi przebieg trasy 22 przez tą miejscowość. Jest to wąska zabudowa wąskie chodniki. Na dodatek jest tam zlokalizowany punkt skupu lnów, co powoduje zwiększony ruch ciągników. To jest z... taki rejon rolniczy typowy. Tak, tak, tak. I w związku z tym prosiłbym, apelowałbym do kierowców o ostrożne wyprzedzanie tych ciągników. No są... Ja mam nadzieję, że wszystkie te kolizyjne skrzyżowania są odpowiednio oznakowane i po prostu kierowcy muszą stosować się bezwzględnie do tych znaków. No, oczywiście, tylko naszym celem jest przede wszystkim zasygnalizowanie, bo bardzo często zdarza się, że już do tej, od... jeśli kierowca zauważy ten znak, jest już za późno, jeśli pędzi z nieodpowiednią prędkością. Dalej, skoro czy panie poruczniku? Skoro więc jest tutaj yy, bardzo ciężki przejazd przez most. Na niebezpieczny powiedzmy. Niebezpieczny, tak. Dwa ostre zakręty. Dwa ostre zakręty. Tak, w tej chwili Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych przeprowadza modernizację tych łuków. Wprowadzona będzie sygnalizacja pulsująca, wprowadzająca płynnie kierowcę w łuki w, no w porze wieczorowo-nocnej informująca już z większej odległości, że jest niebe miejsce niebezpieczne. Centrum Opola, prowadzone prace na rondzie, budowa estakady. To utrudnia pracę i drogowcom, i podróżującym. Uwaga, szczególne no, zwolnienie trochę tempa tej jazdy. Oto te elementy, na które chcielibyśmy w tej relacji dziś zwrócić Państwa uwagę. więc przypominam miejscowość Łosiów, Skorogoszcz i centrum Opola, Opolskie Rondo. To tyle. Dziękuję bardzo. I jeszcze proszę Państwa króciutka relacja z trasy E8. Marian Leśniewski. Zgłaszam się ze starej miłosnej. Pod restauracją Szafa Gra zatrzymaliśmy właściwie sam się PKS-u za działu Kierowca Henryk Sidorów, proszę Pana, już Pan zjadł obiad, e, może Pan wspomni tę trasę, którą już Pan przebył, skąd Pan jedzie przede wszystkim? Ja ze z Białej Podlaskiej. Przybyłem trasę bardzo dobrze, nie utrzymałem żadnych przeszkodzeń, no i na trasie tylko są... E, Utrudnienia, Utrudnienia, tak. Pamiętał między... Pan gdzie? Tak, w Międzyrzecem Podlaskim na no, Włodnicy są prace przy wysypywaniu... E, znaczy nadbrzeży drogi, bo tam jest bo, ułożona nazwa nawierzchnia twarzy. W Sielpnach jest ograniczenie szybkości też na obłodnicy przy, przy, przy budowie budynki. Jest ograniczenie do 50 km, do 40 km. Nie mamy szczęścia do łączności z trasą E8, spróbujemy połączyć się jeszcze o 19.50, może wówczas będzie lepiej słychać, a teraz już łączymy się z kolegami ze studia olimpijskiego w Warszawie. Tak, muszę dodać, to nagranie pochodzi z 30 lipca 1980 roku. To było specjalne wydanie Radia Kierowców, po, takiej akcji pod hasłem Bądź przezorny na drodze, a audycję prowadził Leszek Pędzich. No i też tam, to, co państwo słyszeli, to co mówił inspektor Pasieczny, problemy kierowców są wciąż podobne. Takie wspomnienia w tę setną rocznicę urodzin, w setną rocznicę powstania programu pierwszego. Uwaga! Bądź przezorny na drodze.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 Jedynka w drodze. Powoli zjeżdżamy na przydrożny parking, by spotkać się, mam nadzieję, za tydzień. A w ten jubileuszową noc mieli zaszczyt dla Państwa pracować Dominika Jęc, wydawca, Tomasz Cieślak, realizator i Kajetan Tłokowski. A w dzień setnej rocznicy powstania programu pierwszego... Życzę Państwu, wszystkim pracownikom i sobie, abyśmy zawsze mogli usłyszeć Radio Quirozco. O